Mam ma, ta myśl i mimo że to było wyjaśnione, że owszem, te słowa 25 wiersza, y, u Uzasza, u Izajasza mówią dokładnie o tej reszce, y, którą właśnie Pan ułaskawił, ale też nam to pokazuje, że to właśnie dotyczy w taki sam sposób nas, że. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Tak samo jak z tych Żydów powołał ta taką resztkę, tak samo z tych Pogan niewielką liczbą jesteśmy my, którzy dostąpiliśmy zbawienia. Po prostu to jest taki kontekst do tego, że owszem, takimi właśnie my byliśmy, I Bóg, jak gdyby niewielką ilość powołał, tak samo z tych Żydów tylko ta resztka powołana będzie.